Jest sobota, 6 kwietnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 232 nawiązanego podcastu na blogu Nepolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami jeden podcaster w dwóch osobach. Michał Dżeryjakowicz, witam Cię. Witam Cię również, witam wszystkich słuchaczy. Oraz właśnie jego doppelgänger z Krainy Cienia, czyli Szymon szymaś czyli ja. Tak, to my. To my i dzisiaj porozmawiamy o filmie To My, czyli w oryginale As. Jest to oczywiście, jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, najnowsze dzieło Jordana Pilego, które w polskich kinach pojawiło się 22 marca tego roku, a więc no z naszej perspektywy też stosunkowo niedawno. Jordana Pilego. No tego twórcy raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, bo wspominamy o nim regularnie od czasu sukcesu wielkiego sukcesu Get Out, czy też po polsku Uciekaj z 2017 roku. Ale właśnie od tamtego czasu sporo się zmieniło, bo Pile pojawił się troszkę znikąd. On był obecny w showbiznesie, miał swój program komediowy, ale jednak nie był kojarzony absolutnie właśnie z horrorem czy no z reżyserią, pisaniem scenariuszy do pełnych metraży. I nagle właśnie teraz przez te dwa lata, nawet nie, nie, nie dwa lata, półtora roku, osiągnął niejako szczyt popularności. Wyprodukował cenione tak powszechnie też i dobrze przyjęte przez krytykę Czarne Bractwo, współtworzył Weird City dla YouTube Red. Teraz tworzy nową strefę roku, której pierwszy epizod zostanie. Nie, został wyemitowany w Prima Aprilis chyba. I jak słyszycie, no pile wciąż sięga chętnie po tę konwencję grozy, horroru, science fiction, po problematykę rasy, rasizmu, ksenofobii, ale też po inne problemy społeczno-obyczajowe. No a jak to jest z AS, czyli tutaj to wszystko się pojawia, no to dowiecie się za chwilę, ale najpierw słowo o fabule. O oczekiwaniach myślę mówić nie będziemy, no bo wiecie, że czekaliśmy. Mówiliśmy o tym wiele razy, chociażby w przekazach, więc to przeskakuje. Dobrze, czekaj. Jak najbardziej też, chociażby z perspektywy tego, że można sobie odsłuchać nasz podcast o Uciekaj, chociażby, gdzie też dużo o tamtym filmie, o tamtym hicie mówimy i wspominamy, także... Tak, możemy to pominąć. Mhm. No więc As rozpoczyna się od swoistego preludium. Mamy rok 1986, jesteśmy w parku rozrywki na plaży Santa Cruz i obserwujemy Eddie. Eddie, młodą nastoletnią dziewczynkę i jej rodziców, w pewnym momencie dziewczynka odłącza się od rodziny i trafia do takiej hybrydy domu strachów i gabinetu luster. Jest sama w dość przerażającym otoczeniu, no i jakby nie patrzeć, powoli wpada w panikę. Próbuje się wydostać po czym wydaje jej się, że spotyka swojego sobowtóra. Udaje jej się ostatecznie uciec z tego właśnie domu strachów gabinetu luster i odnaleźć rodziców, ale to wydarzenie skutkuje pewną traumą i też jak się dowiadujemy czasowym zanikiem zdolności mowy u naszej dziewczynki. Po tym wstępie, który właśnie już sam w sobie jest całkiem mroczny i trzymający w napięciu, akcja przenosi się w przyszłość, dość odległą przyszłość, i Widzimy, jak dorosła już Eddie, udaje się z mężem Gabe'em i dwójką dzieci, to jest Zorą i Jasonem, chłopcem i dziewczynką, do letniego domku na urlop. Na urlop właśnie w okolicy Santa Cruz. Typowy wyjazd, Gabe kupił sobie nową łódź, pragnie się spotkać w związku z tym faktem ze znajomymi, by się pochwalić, ci znajomi to rodzina Tylerów, Eddie niekoniecznie chce się udać na to spotkanie na plaży. wolałaby raczej zostać w domu, ale ostatecznie godzi się na tę wycieczkę. Tam na miejscu, na moment gubi się Jason, ale ostatecznie nic złego się nie dzieje. Od taki typowy dzień urlopu, wakacji gdzieś tam na plaży, cała rodzinka wraca do domu i tam wieczorem odkrywa na podjeździe grupę nieznajomych. Nieznajomych tak się wydaje w pierwszej chwili. Cztery osoby w czerwonych uniformach, cztery osoby, które są sobowtórami naszej rodziny, Cztery osoby, które prawdopodobnie mają złe intencje, jeżeli chodzi o naszą rodzinkę Wilsonów. No i właśnie, tyle mniej więcej też się dowiadujemy z trailerów. Film to też znowu wielki sukces. dni po polskiej premierze miał... 95% świeżości na pomidorkach. Metascore na poziomie 82% bodajże. Na IMDb w ciekawostkach można przeczytać, że AS zebrało najlepsze otwarcie w historii horroru z oryginalnym scenariuszem w historii kina. tak? No i teraz Jerry, co powiesz? Czy jest aż tak dobrze? I tak i nie w mojej opinii. Dlatego, że z jednej strony można powiedzieć, że Jordan Peele zdał egzamin, no bo umówmy się, że Uciekaj podbił sobie poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, no bo nie ma w historii kina, pomijając już nawet horrory, zbyt wielu twórców, którzy swoim debiutem no, tak bardzo by namieszali, wiesz, te wszystkie nominacje do Oscara, Oscary, inne nagrody, popularność i tak dalej, i tak dalej, no to z jednej strony oczywiście budziło szacunek, no ale trzeba wiadomo, Zawsze powiedzieć to sprawdzam. Często się mówi, że o dobry debiut jest dużo łatwiej niż o utrzymanie poziomu. Mm -hmm. No i z jednej strony ja y, bawiłem się na as wyśmienicie i uważam, że y, ten film pokazuje, że y, Jordan Peele ma swój własny, taki autorski powiedziałbym, pomysł na kinogrozy. Ja tu widzę bardzo dużo takich cech wspólnych pomiędzy tymi dwoma filmami. Raz poruszanie w ten czy w inny sposób pewnych kwestii społecznych, rasowych, kulturowych. Z drugiej strony Miłość do gatunku w kontekście, nie wiem, z jednej strony pewnych cytatów, takiej zabawy z widzem, który gdzieś tam może dostrzec mrugnięcia okiem do tego czy innego klasyka kina grozy i przede wszystkim ja bym powiedział, że to co dla mnie te dwa filmy najbardziej do siebie zbliża, to jest foreshadowing, mhm. bo konstrukcyjnie, tak jak wspominaliśmy, tak jak się rozpływaliśmy przy okazji Uciekaj, tam to było zrobione wyśmienicie, natomiast tutaj no, pod pewnymi względami ja mam wrażenie, że to jest jeszcze lepiej zrobione. Do tego ten film pod bardzo wieloma względami jest po prostu kapitalną, filmową robotą. No, zdjęcia, dbałość o szczegóły, dbałość o konstrukcję kadrów, o, o konstrukcję poszczególnych scen, nie wiem, przełożenie niektórych scen z początku filmu na to, co widzimy później i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet z innych filmów, tak jak, nie wiem, ze tak, szczęk. Tak, czy nawet z innych filmów. Mhm. No to, to, jest, to jest tak, że to wszystko robi bardzo silne wrażenie, a tak naprawdę no, to jest pod wieloma względami, naprawdę film kompletny, wiesz, tu działa i muzyka, i aktorstwo, i scenografia, i pomysł, i nawet nie razi, powiedziałbym, pewna łopatologia w przesłaniu no bo umówmy się, że ten film bardzo mocno ma skłonić do refleksji, czy on mówi o wielu ważnych kwestiach, natomiast on jest o tyle fajne, że jak się poczyta o nim po seansie, to tutaj ilu ludzi tyle teorii tyle interpretacji i oczywiście pewne z nich rzucają nam się bardzo mocno w oczy, żeby nie powiedzieć, że są nam wyłożone kawa na ławę, natomiast myślę, że wiele innych znaczeń możemy sobie sami tutaj poszukiwać i co też jakby bardzo mocno widać na przykładzie obu tych filmów, co moim zdaniem też pewnie będzie jakimś takim wyznacznikiem twórczości tego konkretnego twórcy, to jest to, że on... Z jednej strony dbając o, te, o tę pieczołowitość wiesz, materii filmowej, dbając o precyzyjny scenariusz, o wszystkie te odniesienia do popkultury, kultury i poruszanie ważnych kwestii, on jest też po prostu fanem horroru i on absolutnie nie boi się takiej, powiedziałbym, horrorowej tandety, że się tak wyrażę. Czy to, może, to nie jest najlepsze słowo nie boi się y, grać z konwencją i wykorzystywać konwencji w tym sensie, że to nie jest jeden z tych twórców takich wiesz post-horroru, że się tak wyrażę, ale albo w kontekście tego, że mamy właśnie ludzi zapatrzonych w horror jako sztukę wysoką, którzy ładują do swojego filmu tonę znaczeń, robią slow cinema, bardzo niszowe z niskim budżetem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej to po prostu artyzm bije z każdego kadru, albo z drugiej strony, którzy po prostu, nie wiem, robią pastisz, taki, wiesz, zabawę z konwencją, ale stricte rozumianą jako, jako rzecz pastiszowa, z, z gruntów w pewien sposób, nie wiem, zabawną i tak dalej, i tak dalej. Tutaj humor też jest, żeby nie było. Jest jedna z najlepszych scen komediowych, jakie ja pamiętam od lat chyba, dawno się tak nie uśmiałem, co nie zmienia postaci rzeczy, że on robi horror na poważnie, ale właśnie absolutnie nie uciekając od, mówię, takich dosyć standardowych, często horrorowych motywów. To czy bo tak żeby było pewne, czy dobrze się rozumiem, żeby była jasność, chodzi ci o to, że on po prostu nie rezygnuje z tego mięsa, to nie jest tak, że jeżeli właśnie w kolorze na przykład mamy tutaj mamy na przykład sceny niektóre rodem z jakiegoś home invasion, ze Straszera czy z czegoś takiego, to to nie jest tak, że nagle my do tego Dodajemy jakiś art house, sprawiamy, że to ma zupełnie inny wydźwięk, tylko nie, to jest po prostu scena jak ze nagle, tak? O tym mówisz? Do, do, dokładnie tak. I, I to jest moim zdaniem ważne, bo ja przy okazji tego konkretnego filmu widzę to samo, co widziałem w wielu recenzjach przy Uciekaj, czyli różnego rodzaju fikołki niektórych, że to nie jest horror, nie, że to jest, nie wiem, jakiś thriller albo, albo cokolwiek takiego. No, no nie, no to jest horror. Tak jak Get Out było horrorem i, i czerpał z konwencji horroru pełnymi garściami, co się też w sumie niektórym nie podobało, no bo jednak te twisty z końcówki, bardzo mocno horrorowe, trochę może kiczowate, trochę może sztampowe, one mogły wybijać w kontekście, nie wiem, tej pierwszej połowy filmu i tutaj może być podobnie. Natomiast tak już kończąc, bo Cię tutaj strasznie zagadałem i poruszyłem bardzo wiele wątków, a zadałeś w sumie proste pytanie, czy, czy to się udało wszystko, czy nie, to ja powiedziałem, że i tak i nie, dlatego, że przy tych wszystkich zaletach, przy tym, jak ja bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie, mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie sam twórca narzucił sobie bardzo dużą skalę w tym sensie, że trailery zapowiadały nam dosyć kameralny film tak naprawdę mm -hmm. i teraz nie wchodząc zbytnio w spoilery w którymś momencie nagle się okazuje, że ta stawka jest dużo większa i skala jest dużo większa i niestety to jest moment, w którym ja mam problem z fabułą. Nadal się dobrze bawię, nadal jakby jestem w stanie wiesz, czerpać przyjemność i z tej warstwy filmowej, i z tej warstwy takiej symbolicznej, że się tak wyrażę, ale y, trochę mnie irytuje ta Wolta ta w końcówce, bo wydaje mi się, że zmniejszenie skali y, absolutnie by nie spowodowało, żebyśmy my coś stracili, a niestety to podbicie tego wszystkiego w końcówce powoduje, że dla mnie to jest bez sensu. I po prostu moim zdaniem niestety jak to się zaczyna y, analizować tak stricte fabularnie w oderwaniu wiesz, od tych wszystkich znaczeń, tej całej symboliki tego, tego wszystkiego, no to nagle moim zdaniem niestety, ale ta fabuła się zapada pod swoim ciężarem. Znaczy nie wiem, to może sobie rozwiniemy w strefie spoilerowej, bo ja w ogóle absolutnie tak tego nie widzę. Dla mnie ta duża skala była dużym zaskoczeniem, Nomenomen. No to na pewno. bo rzeczywiście trailery tego nie zapowiadały, ale absolutnie nie zgodzę się, że to jest tutaj niepotrzebne, bo dla wydźwięku tego przesłania powiedzmy, które w dodatku w tym filmie nie jest związane z rasą, a po prostu z ludzkością, z ludźmi, z cywilizacją naszą. No myślę, że to przesłanie by nie wybrzmiało, bo byłoby po prostu inne zupełnie, ale to do tego najwyżej przejdziemy z drogi spoilerowej, a teraz tak cofając się i tak przechodząc krok po kroku. Co do gatunkowości, to ja nawet zwróciłem uwagę Tomkowi Czarnemu z wydawnictwa Dom Horror, który nazwał ten film thrillerem, że no nie, absolutnie, przecież tutaj mamy typowe załamanie się porządku świata przedstawionego, coś co no, we thrillerze by się nie mogło pojawić, totalne zaburzenie właśnie yy, rysa na, tym, na tej powierzchni rzeczywistości i no to jest horror pod każdym względem i mamy zresztą właśnie te elementy home invasion elementy slashera czy reverse slashera tak naprawdę bo to nie do końca jest tak, że tutaj morderca jest tą osobą która aktywnie pozbawia innych życia, no ale już nie wchodźmy za bardzo w szczegóły, tak to jest grozy zmieszane z elementami komedii czy czarnej komedii czasami i do tego z jakimś z bogatą symboliką, z bardzo ciekawą foreshadowingiem i z pewnym przesłaniem. Może nim właśnie zaczniemy analizować jakieś takie kwestie znaczeń, etc. To w ogóle skupmy się na samych aktorach, bo Warto tutaj zaznaczyć, że ogromna większość obsady miała do odegrania dwie role. Nie jedną, a dwie. Właśnie trzeba było odegrać siebie i swojego doppelgangera. Na ekranie zobaczymy m.in. Lupitę Niongo, Winstona Duke'a, Shadadi Wright-Joseph, Iwana Alexa, Elizabeth Moss, Tima Heideckera i jeszcze kilka innych osób. I powiedz mi, chciałbyś kogoś wyróżnić? Ktoś zrobił na tobie większe wrażenie? Na pewno Lupita Nyong'o w roli głównej robi niesamowitą robotę, ale to ze względu na to, że ona jest taką wiodącą postacią po tej stronie cieni, że się tak wyrażę. Mhm. Ona ma tu aktywniejszą nieco rolę, nieco inną funkcję niż te pozostałe postaci i no na pewno z tego względu to było aktorsko największe wyzwanie, chociażby wiesz ta modulacja głosu to, to robi niesamowite wrażenie w kinie, ale całościowo moim zdaniem aktorsko ten film jest rewelacyjny. Tu naprawdę wszyscy grają koncertowo i wypada to doskonale, tu naprawdę nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Mhm. Mm ja właśnie chciałem tak, bo tak się zastanawiam, czy kogoś wyróżnisz, czy nie. Rzeczywiście, Lupita tutaj ma sporo do powiedzenia, ale myślę, że ciężko jest wybrać jedną osobę, bo Pile stworzył naprawdę niesamowitych bohaterów. Sprawił, że nie tylko te postacie poszczególne są dość zróżnicowane, dość charakterystyczne, ale i te sobowtóry są wyjątkowe. Bo nawet zostając przy naszej rodzinie Willisonów, no to przecież jeżeli chodzi o cienie, to córka wygląda przecież jak totalna wariatka z przyklejonym takim nienaturalnym, jak wyciętym po prostu na twarzy uśmiechem. Syn jest zwierzęciem praktycznie poruszającym się na czterech kończynach. Zresztą same ich imiona tych postaci są niesamowite. Przecież właśnie to, że Jason, że doppelganger sobo cień Jasona nazywa się Pluto, no to przecież jest coś niesamowitego, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy po prostu pozwolić przerażenia z totalnie ogarnemu, gdy to słyszymy. Świetna rzecz. Ojciec Tutaj Winston Duke, właśnie w roli Gejba czy Abrahama, no to właśnie zamienia się z takiego miśka domowego, postawnego faceta, który jednak jest no, raczej taki potulny, sympatyczny, w ramnego niedźwiedzia praktycznie, no a matka, właśnie Lupita steruje całą tą cienistą, upiorną rodziną, ma ten swój nieludzki głos i. To jest coś, co zapada w pamięć. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że ona sobie taką graolę dostanie i że no, będzie mogła tak się popisać. No, w ogóle bym nie skojarzył z tego typu postacią. I jeszcze nie wiem, czy wiesz, ale Pile też zaliczył cameo. Zauważyłeś go? Nie. Doczytałem o tym już post factum, ale nie. Szczerze mówiąc go nie wyłapałem akurat. No, nie dziwne, że go nie zauważyłeś, bo zaliczył cameo głosowe tylko. Ale właśnie jego głos się pojawił w tym domu z parku rozrywki. Podobno też doczytałem, bo oczywiście no też nie poznałem głosu. Ale właśnie, mówimy o tych cieniach. Sobowtóry ludzie cienie, doppelgangery, tedert, jak zwał, tak zwał, nazw mają wiele. Wyglądają jak my, ale noszą czerwone kombinezony, jedną skórzaną rękawicę i ogromne złote nożyce. No i powiedz mi, co sądzisz w ogóle o tym pomyśle, o tej idei, o ich designie. Czy to jest coś na tyle charakterystycznego, by jakoś zapisać się na kartach historii gatunku kina grozy? Czy w ogóle czułeś przerażenie, gdy widziałeś te no, potwory, jakby nie patrzeć? Absolutnie tak. No, to już po plakatach można było stwierdzić, że to jest coś, co wywołuje konkretne emocje, wywołuje Wiesz, z jednej strony zainteresowanie, z drugiej strony niepokój, a w filmie bardzo szybko przerażenie. Tym bardziej, że oni wyglądają szczególnie w grupie po prostu upiornie. No wiesz, jest coś w takim ujednoliceniu tych wszystkich postaci, jeżeli chodzi o strój, o te, ten design. Coś takiego, co jeszcze podbudowuje to napięcie. No bo Wiesz, to z jednej strony budzi skojarzenia z armią chociażby, nie wiem, mhm. czy z jakimiś takimi e, służbami, które właśnie e, kierują się jakimiś określonymi zasadami, co w sumie też dosyć szybko można wychwycić, że, że to jest taka trochę e, ala karna armia, która realizuje jakiś określony, bliżej nam na początku niesprecyzowany cel ale absolutnie, moim zdaniem to jest coś, co będzie wspominane przez lata i, i, i na pewno ten design to jest coś, co, co się tutaj twórcy szalenie udało. Ja Ci powiem, że na etapie samej promocji tak się zastanawiałem, czy to wypali, nie? no bo tak po prostu same czerwone kombinezony no to to nie jest jeszcze coś takiego charakterystycznego, ale jak sobie potem pomyślałem, że właśnie takie kombinezony, uniformy czerwone, pomarańczowe skojarzyło mi się ze służbą więzienną, co jest zresztą bardzo na miejscu w tym kontekście przecież, ta rękawica, gdy zaczęła w filmie odgrywać jakąś tam rolę jako też element charakterystyczny designu, te ogromne złote nożyce, które zobaczyliśmy w kilku scenach, zrozumieliśmy dokładnie ich symbolikę, metaforykę, no to nagle sobie uświadomiłem, że to serio jest bardzo przemyślane, genialne i w tej twojej prostocie, no właśnie jest niesamowite, że coś tak banalnego, nie takie, no właśnie trzy elementy praktycznie potrafi stworzyć tak spójny i tak no właśnie głęboko symboliczny obraz. Piękna, boska rzecz. I też zgadzam się, że to wzbudza dość mocny niepokój, strach, lęk. Tutaj też nie wiedziałem, jak to zagra, bo też miałem taki moment zwątpienia, ale potem akcja się rozkręciła i czułem ogromny dyskomfort, gdy bohaterowie musieli obcować z tymi swoimi odpowiednikami z tej strony cienia. No to było no, strasznie nieprzyjemne. Jak sobie wyobraziłem, że miałem czegoś takiego doświadczyć, to wiesz, normalnie miałem ciary na plecach w kinie. No i właśnie mamy tutaj ten horror, też dosyć krwawy momentami, ale też elementy czarnej komedii, czy po prostu komedii, bo właśnie to nawet nie do końca, czasami też czarna komedia, ale czasami to są po prostu scenki humorystyczne. I jak to wygląda Twoim zdaniem? Udało się to wyważyć, tak, zrównoważyć jedno i drugie, podać w odpowiednich proporcjach? Idealnie, idealnie, tak jak ja już powiedziałem wcześniej, no tutaj sekwencja komediowa z tym Domem przyszłości, się tak się wyrażę, czy domem przyszłości? No w sumie to już takie rzeczy mamy przecież, właśnie jak inteligentny dom, który ma jakiś tam system operacyjny sterowany głosowo, i to co tutaj w tym miejscu dostaliśmy, całą, cały ten ciąg ten, można powiedzieć, to dla mnie to było, jak to się mówi, czyste złoto, bo to było pokazane. Tu, na tym przykładzie można. Mm, rozebrać jak doskonale właśnie twórcy udało się tutaj balansować pomiędzy tym naprawdę krwawym horrorem a komedią. No bo ja, ja Ci powiem szczerze, że tutaj na pewno wiesz do której sceny pije, czyli Ophelio, Call the Police, mm -hmm. które jest po prostu absolutnie genialnym motywem, mm -hmm. ale co, co w zasadzie cały ten ciąg sekwencji w tym domu to jest to balansowanie na krawędzi, gdzie my z jednej strony mamy naprawdę najmocniejsze, najbardziej krwawe sceny w całym filmie, a z drugiej strony tam co i rusz. Przecież mamy zabawne motywy, czy nawiązanie do Kevina, chociażby, mm -hmm. czy później te rozmowy pomiędzy dzieciakami, zachowanie nawet dzieciaków tak itd., itd. Dla mnie to jest wybitnie zrobione, naprawdę. To jest wybitnie, tym bardziej, że z jednej strony naprawdę to budzi śmiech, po prostu, zdrowy śmiech i to nie taki śmiech jak w horrorach jest czasami na zasadzie wentylu bezpieczeństwa, nie? że ludzie się czasem śmieją na horrorach w momentach nieprzystających nie do tego, no bo wiesz... To napięcie narasta i później nie wiem, mamy scenę, która nie do końca jest zabawna, czy w zamierzeniu nie jest w ogóle zabawna, a, a ludzie reagują śmiechem. A tutaj nie, mam wrażenie, że to było jak najbardziej celowe i, i to miało po prostu bawić nas w określonych momentach i, i naprawdę perfekcyjnie to było przeprowadzone. Tutaj właśnie widać te wcześniejsze doświadczenia też Pilego, który no, jest komikiem jakby nie patrzeć i w tym się specjalizował przez lata, ale te sceny grają nie tylko przez to, że są dobrze rozpisane, ale też są świetnie zagrane i Oj, tutaj tak. ja bym wyróżnił właśnie Winstona Duke'a, który mnie totalnie zaskoczył, bo on sprawdza się w wielu scenach jako taki stuprocentowy comic relief, to działa tym mocniej, że po pierwsze skontrastowany z postacią graną przez Lupitę Niongo, a po drugie my go przecież pamiętamy, zwłaszcza teraz, w 2019 roku, jako tego jego nie patrzeć w miarę rozsądnego, dzikiego, nieustraszonego embaku z Czarnej Pantery. A tutaj w tym filmie, tak jak powiedziałem wcześniej, on gra Miśka, takiego postawnego gościa, który no, wygląda groźnie z kijem baseballowym w dłoni, ale w gruncie rzeczy on się nie potrafi bić. Jest ojcem dwójki dzieci, który gdy kupił sobie łódkę i na nią wsiadł, to sam się zamienił, zamienił nagle w nastonatka. Gdy do tego jeszcze porównamy go z drobną, taką filigranową wręcz Lupitą, która od pewnego momentu jest praktycznie nie do zdarcia, no to te jego ułomności są jeszcze bardziej wyraźne i dają bazę trochę do twistów, trochę właśnie do żartów, ale te żarty tak jak powiedziałeś, no wybuchamy śmiechem, co jest niesamowite. Nie oglądamy chorego, o którym się przejmujemy, w trakcie którego się boimy, ale zarazem sala kinowa się śmieje i to w moim przypadku, trochę tych osób na sali było, w dużej mierze w scenach, gdzie powinna się śmiać, tak? No dokładnie, dokładnie tak. U mnie było, było do, dokładnie identycznie. Reakcje w prawidłowych momentach, a, a poza tym zanim już ci z powrotem oddam głos, nie wiem czy też miałeś poczucie takie, że ten humor jest różnorodny, ale mhm. on jest szalenie dobrze napisany i szalenie inteligentny, że tutaj nie mamy takich, wiesz, żartów najniższych lotów, jakie też się czasem zdarza w horrorach, tylko żeby właśnie trochę tego wentylu bezpieczeństwa było, tylko tutaj naprawdę było sporo takiego fajnego humoru. Ale właśnie to były trochę żarty jak z Modern Family w sumie. Te takie z górnej półki mam wrażenie. Trochę takich po prostu sytuacyjnych. I wspomniałeś o tym inteligentnym domu. A przecież chyba to było zaraz po wyjściu z inteligentnego domu, gdy bohaterowie się kłócą o to, kto będzie prowadził samochód. No to przecież tam też się można popłakać ze śmiechu nagle, gdy się zaczynają licytować i tak dalej. No to też niesamowita rzecz. I to właśnie w takim momencie zobaczyliśmy zgon ośmiu osób bodajże, a po chwili po prostu mamy scenę, gdzie przez to, że bohaterowie nie wiedzą, kto, znaczy każdy chce prowadzić auto, no to śmiejemy się, tak, w głos. No Właśnie ty mówisz, że to nie są wentyle, bo to nie są takie wentyle na zasadzie, aby zeszło z nas napięcie, ale z drugiej strony też ten film... Znaczy to są wentyle, ale zakamuflowane moim zdaniem, bo one sprawiają, że to się ogląda jednak jakoś tak trochę lżej, przyjemniej i że właśnie my nie odczuwamy cały czas takiego nieprzyjemnego napięcia, stresu, jakiejś presji, tylko że właśnie mamy momenty oddechu, ale często w horrorach to jest takie właśnie nagłe, wymuszone trochę, że po prostu właśnie film nam mówi, teraz odetchnij, a tutaj to jest tak fajnie sklejone, że po prostu nie czuć tego, Także to jest zmiana klimatu, tylko się płynie dalej zupełnie. No bo to jest wiesz, to jest ta płynność, no to mówię mhm. w całej tej długiej sekwencji w domu, no to tam to jest naprawdę mega inteligentnie poprowadzone, nie? że mamy właśnie przeskoki od sceny krwawej do sceny humorystycznej, a czasem to się łączy i po prostu dlatego to tak dobrze działa. Hmm. Tak, jak mówisz, ten humor się zmienia, zmienia się też warstwa wizualna, to znaczy chodzi mi o operatorkę przede wszystkim tak, o kadrowanie, o pracę kamery. Mamy właśnie jawne nawiązania też do innych filmów, takie mrugnięcia okiem do widza. To wygląda świetnie i też pochwaliłbym przy tym od razu oprawę dźwiękową. Oj bo... tak. Przecież ta ścieżka dźwiękowa no idealnie podkreśla całą masę scen, świetnie wkomponowuje się w poszczególne wydarzenia i w ogóle wywołuje takie regularne zachwyty u mnie. To było moim zdaniem coś jak pierwszy seans Straszników Galaktyki, jeżeli chodzi o muzykę, że naprawdę wiele razy no zachwycałem się, łapem się za głowę na zasadzie, wow jak to świetnie komponuje się z treścią filmu. Jeżeli chodzi o warstwę tą dźwiękową, to ja się tutaj w pełni, ale to w pełni zgadzam, bo tak jak jakiś czas temu rozmawialiśmy na konglomeracie o Captain Marvel i tam trochę pomstowałem na to, że piosenki są wciskane na zasadzie trochę przypadkowej, wiesz, tylko żeby zagrać na, na ludzkiej nostalgii, no to tutaj Jordan Peele pokazał, jak się robi soundtrack gdzie mamy piosenki, które są z jednej strony bardzo charakterystyczne, bu budzą konkretne skojarzenia, ale ich wykorzystanie i właśnie to y, granie y, czy rozgrywanie sekwencji tak, żeby y, często y, albo piosenka stała w kontrze do tego, co widzimy y, na ekranie, y, w sensie znaczeniowym, albo mhm. żeby ona nadawała kontekst dodatkowy tej scenie, jeżeli właśnie się wsłuchamy w tekst. Zresztą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, bo tutaj polski dystrybutor zrobił ciekawą rzecz, bo nigdy chyba wcześniej nie widziałem czegoś takiego, żeby piosenki, takie zwykłe piosenki były tłumaczone. W trakcie filmu. Mhm. A tutaj myślę, że dystrybutor wyczuwając, że to znaczenie utworów jest istotne, i, i że często trzeba, czy, czy warto przynajmniej znać o czym, czy wiedzieć, o czym piosenka opowiada, czy, czy co tam śpiewają, no to mieliśmy tłumaczone piosenki, co, co dla mnie było akurat fajnym zabiegiem, nie? bo to, to wiesz, no. Wszyscy teoretycznie znamy angielski, no ale, ale fajnie, że o tym pomyślano. Mhm. I to nie jest tylko kwestia wykorzystania tych piosenek, ale w ogóle soundtracku, bo ten soundtrack jest taki trochę takim, taką etnomuzyką podbity, takimi jakimiś churami, takimi zaśpiewami, które same w sobie niesamowicie budują klimat. Przecież tutaj pod kątem tym dźwiękowo, właśnie zdjęciowo-operatorskim, to już samo otwarcie to jest dla mnie mała perełka, kiedy, wiesz, mamy w zasadzie pierwszą scenę w filmie z tymi królikami w klatkach. Kiedy mamy długą scenę z niepokojącą muzyką, która już buduje nam ten taki, ten klimat takiej niesamowitości i tego niepokoju. I wiesz, spokojne, Ujęcie, taki spokojny odjazd kamery, y, pokazujący nam coś, co jest taką strzelbą Czechowa, jak się później okaże, oczywiście, mm -hmm. jak wszystko w tym filmie, łącznie z pierwszym zdaniem o tych tunelach, o tej już, z tą pierwszą planszą. Ale to jest naprawdę no, niesamowicie dobrze zrobione. No, pod kątem, tym takim warsztatowym, to, to jest film, y, który, na, na którym można się uczyć po prostu filmowej roboty, moim zdaniem. I za tę muzykę odpowiada ponownie Michael Abels, znaczy ponownie, mówię ponownie, ponieważ on już współpracował właśnie z pilem przy chociażby Get Out, a za zdjęcia Mike Gioulakis, który właśnie też wcześniej współpracował z pilem, ale też był za kamerą przy coś za mną chodzi, ostatnio przy Glas między innymi, ale właśnie muzyka jako w ogóle sam dobór utworów to jest wielkie osiągnięcie tutaj, ale też nie wiem sound editing tak. może uh -huh. bo no właśnie te utwory są często jakoś zniekształcone, przekształcone, zmodyfikowane na potrzeby danej sekwencji czy w ogóle przerobione troszkę tak jak powiedziałeś o tych chryfach, nie? Ale nie wiem, nawet to I got five on it z trailera. Creep all in on it. Przecież to, w jak różny sposób to zostało wkomponowane tutaj, zarówno jako element soundtracku, jak i element świata przedstawionego. Zresztą tu nawet, nie wiem, Jason cytuje w pewnym momencie, tak? Bierze cytat z piosenki i daje mu w ogóle jakieś dodatkowe znaczenie i to zarówno dosłowne w świecie stawionym, jak i na poziomie meta. Świetna, genialna rzecz. Więc kolejny plusik. Tak jak powiedziałeś, mamy ten foreshadowing bardzo rozbudowany. Mamy foreshadowing taki na poziomie, na kilku poziomach. Chodzi mi o to, że część rzeczy ma być dla nas niejako widoczna. Są takie mrugnięcia okiem do widza, by móc się domyślić np. ostatniego twistu i na koniec uzyskać potwierdzenie i powiedzieć sobie: tak, domyśliłem się, wiedziałem, że tak to się skończy, ale tak naprawdę. To jest nic, bo w tle dopiero jest masa innych takich mrugnięć, easter eggów i też sugestii odnośnie... Rzeczy, których właśnie nie da się, myślę, wyłapać tak całkowicie przy pierwszym sensie samodzielnie. Sugestii, które troszkę wywracają też, myślę, interpretacje czy spojrzenie na całość po sensie, ale to może do tego wrócimy. I jeszcze jedna rzecz, nawiązania, właśnie isteregi nawiązania. kurcze. przecież tutaj mamy, znaczy, nie wiem, pojawiają się niektóre rzeczy po prostu jako. Nie, film, czy gra planszowa gdzieś w przedstawiono, co sobie leży. Tak jako koszulka, syn naszej rodziny nazywa się Jason i chodzi w masce, tak? no to <głos> też piękny, piękny ukłon w stronę piątku 13. Mamy też nawiązanie do gwiezdnych wojeń. To też przezabawne, bo właśnie postać w masce czubaki, która krzyczy, it's a trap, to nawet ja to wyłapuję. <laughs> nawet ja, naprawdę. Właśnie to, że w składziku tam znajdziemy grę zgadnij kto na przykład, to też w takim filmie, wow, taka prosta rzecz, nie? No ale ktoś musiał na to wpaść jednak. Te alternatywne imiona, te imiona właśnie postaci sobowtórów, które mają też kilka znaczeń, które też są nawiązaniami do rodziny Mansonu. Dwie jedenastki. Tak, jedenastki, jak jako cytat z Biblii, ale też po prostu liczby, które się pojawiają wielokrotnie w filmie, czy to dźwiękowo, czy to po prostu, no jako te cyfry gdzieś tam narysowane, czy wyświetlone. No masa takich rzeczy się pojawia i Chciałbym też pochwalić konsekwencję ogólną, bo tak jak niby mówię o tym farszadowniku i tak dalej, ale dużo rzeczy układa się tak ostatecznie w jedną całość pod koniec. I ja na przykład w trakcie sensu się zastanawiałem, czy tutaj się nasz twórca jednak nie potknie na kilku elementach. Poczułem taką pozorną niekonsekwencję, w sensie coś mi nie grało. Nie? Na przykład dlaczego jedna z postaci zachowuje się inaczej niż cała reszta? Dlaczego Coś tam się wydarzyło gdzieś w tle, a tutaj ostatecznie się okazuje, że te puzzle wskakują wszystkie na swoje miejsca i ten film jest potwornie konsekwentny, tak do bólu wręcz konsekwentny w wielu elementach, dlatego znowu wow, czapka z głów i przyznaję się do błędu, także byłem trochę no niewierny, taki wątpiłem w trakcie sensu. Jedyny problem, który mogę mieć z tym filmem tak naprawdę to to, że ekspozycja jest bardzo mocno rozbudowana. Ale to też tak naprawdę wszystko jest w granicach tolerancji, bo film raczej pokazuje niż mówi. Pewnie też zwrócić na to uwagę, że wiele rzeczy jest jednak nawet jeżeli jest jakiś czasem komentarz do tego, to my to widzimy po prostu. Mamy konkretne sceny, które nam pokazują to, co normalnie by zostało powiedziane i nie ma tutaj na przykład sceny w stylu, że ktoś spotyka mądrzejszego od siebie, i ta mądrzejsza osoba naukowiec czy ktoś wykłada nam wszystko na talerzu, ale z drugiej strony pod koniec jest taka długa ekspozycja pod szkolną tablicą, co też jest uh -huh. takie no, autoironiczne, nie? że jak gdyby Pile wie, że teraz będzie wykładał pewne niuanse dla mniej uważnych widzów, więc stawia bohaterów pod szkolną tablicą. No, przy szkolnych biurkach niejako. No, to jest niesamowite i ta sekwencja jest dość długa, ale też tak jak mówię w granicach tolerancji, więc nawet na to ja przemykam oko i dla mnie pod tym kątem też jest w miarę okej. Okay. Z, to, z tą ekspozycją nie mam o tyle problemu, że mimo, że ta sekwencja, o której Ty wspominasz, jest długa, to ten balet, który mm -hmm. rozgrywa się tam można powiedzieć w, w, w, w tle gdzieś tam do, do tego wszystkiego on jest na tyle fajnie rozpisany, że po prostu ta scena się nie nudzi, mm -hmm. tak to podsumuję, nie? że wiesz tutaj Pili zadbał o to, żeby to nie była taka ekspozycja rodem właśnie tak jak mówisz z lat 50. czy 60. gdzie po prostu nagle przez 5 minut ktoś nam wyjaśnia świat przedstawiony czy, czy poszczególne twisty, tylko że to, żeby to było odpowiednio obudowane. Tak jak mówię, większy problem mamy z jakby z samymi fabularnymi reperkusjami tego wszystkiego, mhm. ale o tym za chwilę. No dobra, no to nie wiem, chyba przez wszystkie elementy tego filmu przeskoczyliśmy od początku do końca, no ja jestem całościowo bardzo zadowolony ja nie wiem czy ten film, znaczy on właśnie chyba nie jest w żaden sposób rewolucyjny ale jest absolutnie wysoce poprawny i bardzo dobry pod każdym jednym aspektem więc dla mnie nie wiem, to jest jakaś dziewiąteczka tak naprawdę na 10, pewnie i bardzo właśnie pozostwne zaskoczenie i powiem Ci, że ja wręcz od seansu oceniam go chyba z każdym dniem nawet ciutka lepiej. Może wiesz, no nie ma za bardzo też jak tutaj ta ocena skoczyć, bo ona od początku była wysoka, ale jakoś tak bardzo sympatycznie wspominam ten seans. Ja wspominam seans bardzo sympatycznie, bawiłem się bardzo dobrze. Osobiście oceniam całościowo a z trochę niżej od Get Out, bo wydaje mi się, że te twisty i ten horror w końcówce Get Out był lepiej rozpisany, lepiej działał, bardziej był spójny w kontekście całości świata przedstawionego. I tak jak mówisz, tu nie ma rewolucji, natomiast myślę, że ten film naprawdę dostarcza mnóstwo zabawy, sporo materiału do, jakiegoś refle do do jakiejś refleksji do, do jakiegoś przekazu, bo w sumie my nic o tym przekazie nie mówiliśmy a wydaje mi się, że to, to akurat też nieźle tutaj gra w tym sensie, że mamy konkretne jakieś znaczenie całości tego filmu i, i, to, jest, i to jest fajne bo wiesz, nie musimy robić houseu, żeby też powiedzieć coś ciekawego mhm. i Pili to rozumie i, i to wykorzystuje i to jest super Osobiście film polecam, natomiast no z drobnymi uwagami. Okej, okay, a polecasz też, żeby zobaczyć w kinie? Zdecydowanie. No, mhm. jest to dla, dla samej naprawdę tej roboty filmowej, zdjęciowej, to jest dla mnie majster. Te wszystkie takie małe, małe stenki, jak nie wiem, tam spadające na plaży, jakaś tam zabawka, która akurat spada w okrąg, który gdzieś tam na plaży widzimy na kocyku i, i dziesiątki innych małych smaczków. Nie, mhm. no, piękna, piękna rzecz, także zdecydowanie w kinie warto. Okej, okay. no dobrze, no to ja się do tego przychylam. Absolutnie idźcie do kina, drodzy, nawiedzeni, nawiedzeni <grywanie> słuchacze. I wasze sobotery też niech pójdą, bo warto. A my póki co się z wami żegnamy i przechodzimy do strefy spoilerowej. A jakże, chociaż na chwilę, tak, by troszkę o tym właśnie może przesłaniu czy symbolice porozmawiać. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie, Jerry. Witam, witam. No to teraz, nie wiem, czy chciałbyś od czegoś konkretnego zacząć? Myślę, że możemy skończyć na symbolice, żebyśmy kończyli pozytywnie, a ja bym mhm. zaczął krótko od tych swoich uwag, które, które mam, mhm. bo to jest ciekawe, że w kontekście właśnie ogólnej wymowy filmu to moim zdaniem to wszystko, co widzimy w drugiej, w tym trzecim akcie, w drugiej części filmu, kiedy się dowiadujemy, że tak naprawdę tych cieni to nie jest tylko jedna czy dwie rodziny, tylko tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś eksperymentem na masową skalę, na milionową pewnie skalę, to w kontekście w wymowy to działa, natomiast mnie osobiście to trochę zirytowało, bo dla mnie to nie ma sensu i jest niespójne w kontekście tego świata przedstawionego, bo wiesz jak mamy sporo tej ekspozycji to mi się to trochę zaczęło rozjeżdżać już przed końcówką w momencie kiedy w paru sekwencjach mamy momenty w których te cienie zachowują się jak cienie w tym sensie że nie wiem mamy chociażby sekwencje ze spaleniem Pluto Mhm. którą na pewno wszyscy, którzy seans mają za sobą świetnie kojarzą kiedy to Jason cofając się powoduje, że Pluto się cofa i tym samym zostaje spalony tylko wiesz, to nie ma sensu, bo normalnie te cienie działają autonomicznie w tym sensie, że przez cały film widzimy, że one nie są w ten sposób związane z naszymi postaciami i nagle w końcówce okazuje się, że jednak są związane tak z naszymi postaciami, więc tak naprawdę cały czas tak to powinno funkcjonować i yy, no, dla mnie to nie do końca działa, nie? bo wiesz, nagle o, to trochę wygląda tak, że to wszystko działa tak, jak akurat scenarzyście pasuje w danej scenie bardziej, że ja już zwróciłem na, na taką rzecz uwagę też na Łodzi, kiedy też tutaj nasz, nasza głowa rodziny oswobadza się w dosyć podobny sposób, czyli uderza siebie, swoją głową uderza w Łódź i w tym momencie jakby jego cień spada. Ale później mówię, no nagle okazuje się, że to, to, to jednak wygląda inaczej. To jest pierwszy problem. I drugi problem to jest właśnie ta masowa skala, bo mi się bardzo podoba ogólnie ten pomysł z tym nieudanym eksperymentem. To jest rewelacja. Tylko no... Ja nie kupuję tego, że wiesz, miliony Amerykanów mieszkają pod ziemią, żywią się królikami i odgrywają stenki z życia tych, którzy na powierzchni, bo to po prostu totalnie, ale to totalnie nie ma sensu. Jeszcze z punktu widzenia tego, co nasz cień, naszej głównej bohaterki opowiada, jak też można powiedzieć, przejęła kontrolę nad tym całym światem, jak go w pewien sposób ustrukturyzowała, nadała sens istnieniu tych cieni i tak dalej, tak dalej. To wszystko w kontekście tym symbolicznym ja kupuję. Ja rozumiem, że to służyło temu, żeby podbudować symbolikę, żeby nam coś powiedzieć, mm -hmm. żeby nam coś pokazać, ale fabularnie to nie ma sensu. To po prostu się nie broni w żaden sposób. Moim ale wiesz zdaniem... co, Jerry? właśnie o to chodzi, że ja myślę, że to jest w pełni świadome, bo zobacz, to mamy tę legendę miejską na samym początku, tak, że pod Stanami Zjednoczonymi są właśnie miliony tuneli i różnych Niewiadomego jakich... przeznaczenia. Mhm. Tak, jakieś podziemne placówki, nie wiadomo, co tam się dzieje. No to wiesz, to jest trochę jak z tym krokodylem w Nowym Jorku i tak dalej. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No niby nikt nie widział, no ale każdy trochę się boi, zwłaszcza jak jest młody i jeszcze nie do końca ogarnia, czym jest legenda miejska. I też to może działać jako po prostu taki straszek, żeby dzieciaki się nie włóczyły nie? po takich miejscach, bo gdzieś się, no nie wiem, zaplącze coś, wpadnie w jakąś mhm. dziurę, czy władz się za nim zamknie i nie wyjdzie. Nie? Więc taka po prostu funkcja społeczna, wychowawcza, żeby po prostu dzieci nie wchodziły do ciemnych tuneli i nie zrobiły tam sobie krzywdy, ma sens, tak? Ale właśnie też jako taka teoria spiskowa, no to wiesz, jest masa takich teorii, nie, że właśnie mamy jakiś rząd światowy, reptilian, masonów, etc. Jakąś grupę ludzi, którzy władają całym światem, i tak dalej. No to wiesz, no to jest niejako ta sama skala, nawet w sumie większa skala niż w tym filmie, i dlatego właśnie mi się to tak podoba, że to jest jednocześnie, wiesz, symbolicznie to ma właśnie znaczenie, do którego przejdziemy za chwilę, ale też to pokazuje, w co wierzymy często, jako wiesz, ogół ludzkości, tak? Jakie teorie są popularne, no myślę, że ja, to, to, to, jest, to jest jak najbardziej świadome, no przecież tam w filmie, w którymś momencie też pada, w proste nawiązanie do teorii spiskowych i, i o tym, jak to nikt w nie nie wierzy albo wierzy. Mhm. Więc ja, ja to kupuję, że to jest świadome nawiązanie, tylko jak mamy wykładane, jak ten świat cieni funkcjonuje, że oni niby się tam muszą sparować tak samo jak ci na powierzchni, jak się rodzą dzieci. No nie, ja tego nie kupuję. Ale no, tak, widać, ale że weź... oni są pozostawieni sami sobie ale i wiesz... To... Ale to w skali mikro by było tak samo, wiesz, naciągane, wiesz, czy to Nie, by było właśnie, jedno właśnie... miasto. Czyli... Ja, ja to w pełni rozumiem, że to by było naciągane, ale tutaj moim zdaniem problem jest ze skalą i z tym brakiem kontroli, bo gdyby to, wiesz, gdyby, gdybyśmy my mieli nie wiem, świadomość tego, że to był jakiś eksperyment i, i mamy do czynienia z jakąś porzuconą placówką, w skali mikro ja byłbym w stanie to zaakceptować jako coś na zasadzie takiej, że mamy porzucony eksperyment, koniec. I mamy konstans, że od tego momentu tylko na przykład te cienie by się starzały i tak dalej, i tak dalej. Nie zadziałałoby to oczywiście w kontekście tego filmu, no bo tu jest ważne y, ta pokoleniowość, no bo mamy do czynienia z y, małą dziewczynką na początku filmu, która staje się matką i po jednej i po drugiej stronie i to, to jest pewnie ważny fabularnie instrument, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że mówię w kontekście tego, że mówimy o jakimś tam porzuconym eksperymencie, no to dla mnie to nie ma sensu, bo ja nie wiem jak to, to funkcjonuje, nie? No nie rozumiem, Ro rozumiem, że jakby można było stworzyć, i tak jak mamy to włożone wprost, że stworzono ludzi na podobieństwo tych na powierzchni, żeby ich kontrolować, ale to nam absolutnie nie wyjaśnia jak, jak to niby ma funkcjonować, że człowiek na powierzchni, nie wiem, spotyka innego człowieka. To jeszcze byłbym w stanie kupić, no ale jak ma to, jakie to ma niby przełożenie na reprodukcję w kontekście wiesz, identycznych dzieci, czy, czy tego rodzaju kwestii. No już tam ale mówię, właśnie zobacz, pomijając to... kwestię pożywienia królików i innych tego rodzaju rzeczy i tego, co wspomniałem wcześniej, że, że te cienie raz są połączone, a raz nie są połączone. Nie? Ale Właśnie zobacz, bo ty to teraz... Y Interpretujesz tak właśnie y, naukowo-racjonalnie i rzeczywiście, no tutaj ciężko mi się to skłócić, no bo to nie ma sensu, ale zauważ, że te istoty y, to są właśnie gangery, tak, sobowtóry z horroru. To są istoty magiczne, tam nawet mamy bajkę y, o dziewczynce i jej cieniu, tak? I w ogóle właśnie to jest tak zaprezentowane, że y, film ci trochę mówi: nie traktuj cieni jako właśnie efekty stricte naukowego eksperymentu, jakiegoś klonowania. Y, i tak dalej, a traktuj jako istoty magiczne, które trochę się wyłamują spod praw natury, dlatego mnie to po prostu nie przeszkadza, bo ja tak do tych istot pod, podchodzę. To są jak stworki z bajki, tyle. No, ja mogę to zrozumieć, mogę też to zaakceptować, ale dlatego właśnie wspomniałem, że moim zdaniem, Get Out robiło podobne rzeczy, ale lepiej, bo tam nie miałem problemu, z, wiesz, nagle z tym przeskakiwaniem duszy pomiędzy ciałami, a tutaj niestety mam wrażenie, że właśnie przez to, że pili chciał podbić stawkę w kontekście symbolicznym, no to się trochę zakiwał w kontekście tym stricte fabularnym, no bo, bo mówię, ja kupuję to, że on to zrobił tutaj wiele rzeczy w pełni świadomie, ale no nie mniej, trochę mnie niestety ta, ta warstwa fabularna zirytowała, no bo ja niestety trochę nie mogę się odciąć od tego, że to jest prezentowane nam jako eksperyment, bo wiesz, no czy dobra, dobra. by było to po prostu, gdyby to było właśnie na zasadzie takie jak mówisz, nie mamy istoty magicznej i tyle, no nie. Hmm. Ale przejdźmy do symboliki, żeby mówię, zakończyć pozytywnie, bo, bo to myślę, no że dobra. to jest kwestia tylko i wyłącznie odczuć. Ale właśnie ja bym tylko jeszcze tutaj dodał jedną rzecz, bo mówisz o tym zachowaniu Jasona, ale właśnie, no bo tak w przypadku... Eddy, tak, Adelaide, to mamy cały multum takich czynników, które nam sugerują, że coś jest nie tak od początku, bo nie wiem, mamy tak, tu tak. cięcie, tak, w tym naszym prologu. Wiemy, że przestała mówić i potrzebowała terapii, żeby zacząć mówić, a te istoty cienia właśnie nie potrafią mówić, więc też tak. logiczne. Wiemy, że jako dorosła osoba e, słyszy i to nawet i od koleżanki jeszcze w innej rozmowie, że nie jest zbyt dobra tak właśnie w jakichś tam smoltokach, w pogaduszkach. E, widzimy w samochodzie, że nie potrafi wstychać palcami do rytmu. tak? Porzuciła ten balet, no bo właśnie po tej zamianie ona nie potrafiła tańczyć, po prostu była gorsza od swojego pierwowzoru. O nie, Więc... wiesz, akurat ten, ten balet to się pojawił w ogóle po zamianie, bo przecież ten balet to miał być motyw na przejście traumy. I tak tam jest powiedziane, chyba że, że dopiero tam nie wiem w, w tym późniejszym czasie ten balet został w którymś momencie zarzucony, nie? Ale właśnie ona nie dawała rady, tak samo jak jej odpowiednik, nie? Ten uh -huh. tak, tak, podzielał. Tak tak, tak, tak, tak. Właśnie. Właśnie pod koniec też mamy to poruszanie się, tak jak mówiliśmy o tej ekspozycji. I ten balet, który nie jest tylko jakimś tam trikiem, takim, żeby no, skupić naszą uwagę, żeby pokazać nam coś ładnego, tylko on też symbolicznie jest czymś niesamowicie mówi tym tam, mhm. ale są tak. też teorie, że i z Jasonem coś może być nie tak, bo on też nie potrafi wstychać do rytmu. Tak samo jak matka w samochodzie, nie może wykonać tego swojego magicznego triku a przecież kiedyś niby umiał, tak a teraz nagle nie może. Tak, że, że niby się schował w pokoju i zatrzasnął drzwi też. Czy, czytaliśmy pewnie podobne teorie. No właśnie, to on jako pierwszy mówi, it is us, tak? Czyli tak samo jak matka rozpoznaje, jak cała reszta w ogóle nie rozumie, co jest grane, tak on i matka rozpoznają. Yy, on też mówi, że kopał tunele na plaży i jest masa takich też bić okiem i wiesz, to po jednym sensie mi ciężko się do tego odnieść, bo też ja pamiętam niektóre te sceny, coś tam jeszcze doczytałem, obejrzałem no ale to jest niesamowite, nie, może coś w tym jest może przy powtórnym sensie coś z tego no, wyjdzie mo może chociaż ja tego nie kupuję a tak jak, jak mówimy o głównej bohaterce to ty tylko y przypomniałeś mi też jedną rzecz że tutaj y to też fabularnie mi do końca akurat nie, z nią nie grało bo cały ten foreshadowing jest perfekcyjnie podprowadzony y do, do tego finałowego twistu który ja bym powiedział, że on jest nawet zbędnie pokazany, to, to jest Jedna rzecz, która mogła, moim zdaniem by mogła pozostać w pewnym niedopowiedzeniu, nie jest to jakiś tam wielki błąd z mojej strony, ale może... Ale, ale mówisz o tym sobie wciągnięciu darować. i zamianie? Nie, mówię o tym, o tej scenie w samochodzie, kiedy a, te, jakby już niejako mamy wyłożone, że, że właśnie no, stało się to, co się stało. Natomiast ja Ci powiem, że dla mnie od, od momentu tej zamiany, kiedy już wiemy, że właśnie, że dziewczynki się zamieniły, bo w sumie ty, wspomniałe, ty wspomniałeś, że to już wiemy w prologu, a to przecież my się dowiadujemy de facto o tej zamianie na sam koniec filmu prawie, że. Bo przecież tam jest cięcie no tak, nie, w na prologu tak uh -huh. No i w momencie, kiedy my sobie uświadamiamy, że do, do tej zamiany faktycznie doszło, to wiesz, fabularnie nie do końca też to dla mnie działa, bo ona tutaj, ta, ta postać w naszym świecie, nie, nie mówię tutaj o cieniu, tak naprawdę pod pewnymi względami od razu powinna wiedzieć, z czym ma do czynienia. Ale właśnie nie, Jerry, terapia. Ona miała o tym zapomnieć. Oni robili wszystko, żeby ona o tym zapomniała. I no. ona nie pamięta nie będę się sprzeczał, ale trochę mnie to też gryzło. Ale przejdźmy, mówię do tych znaczeń, może. No dobra, no to właśnie, bo w ogóle mówimy o tych parach, sobowtórach i tak dalej. Już ta sama piosenka, tak? I got five on it, czyli właśnie. Pół na pół. <grych> tak, ja daję piątaka, ty dajesz piątaka i mamy trawy za dwie połowy. I got five on it. Wow, ja w ogóle nie spodziewałem się, że to też, że ta piosenka będzie miała nawet znaczenie w kontekście samego horroru. I do tego potem właśnie Jason jak mówi, że I've got five ones w jednym z dialogów, to jest takie wow, w ogóle co tutaj się zadziało. Tak sięga Jeremiasza, tak 11 na 11. Ja ci powiem, że ja do końca... Tego, znaczy, bo To jest y, cytat, ja go w sumie mam tutaj zapisanego. Dlatego tak mówi Pan. Oto sprowadzał na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć. Będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham. I to jest y, informacja o karze, jaką Bóg sprowadza na dom Judy i Izraela. Za to, że oddali cześć innym Bogom. A tutaj no, to jest tak jakby zemsta za to, że ludzkość znaczy, że Amerykanie, bo to też trzeba powiedzieć, że to us, to jest trochę US, tak, United States, że właśnie Amerykanie trochę odcięli się od tego swojego eksperymentu, od tych swoich cieni, od tych swoich właśnie sobowtórów i teraz one niejako chcą zamienić się z nimi rolami. Cienie, które właśnie żyły w ciemności, wszystko w ich właśnie życiu było gorsze od tego, co się wydarzało w życiu na powierzchni, no i właśnie mamy ten cytat, ale to też tutaj te dwie jedynki, tak 11-11, jeszcze zapisywane na przykład tak jak na zegarku, jako symetrycznie po prostu, tak, dwa paski, dwa paski. Piękna rzecz, te króliki, czyli też coś, co się nam się od razu, jak widzimy białe króliki w klatce, no to kojarzy z klonowaniem. No są jeszcze owce, tak, ale króliki myślę też jako właśnie takie zwierzęta laboratoryjne, które jak tutaj się dowiadujemy, miały służyć żywieniu cieni, co nie? Tak to było? Tak, tak, dokładnie Miało tak. Miało być pożywieniem. No i wiesz, jeszcze w sumie podążać za królikiem, taka kolejna warstwa. Przecież mm -hmm. też sumie... Motyw, tak. Alicja w Krainie Czarów, po drugiej stronie lustra, zresztą po drugiej stronie lustra. Tak? lustra i do tego też w sumie właśnie, bo króliko to też symbol niekontrolowanego rozrodu, nie? co w tak, kontekście tak. naszych właśnie tego eksperymentu, który niejako jest bez sensu, ale właśnie trochę się spod kontroli wydostał, ma sens, mamy te nożyce i to jest w ogóle coś, czego ja w ogóle nie skumałem wcześniej, że to są właśnie te dwie identyczne połówki tworzące jedną całość. Tak? Idealne, symetryczne nożyczki, które działają tak, że gdy ruszasz jedną tą rączką, tak, to ruszasz i drugą. Gdy ruszasz jednym ostrzem, to i drugim. Są nierozdzielne i to jest niesamowity symbol, zwłaszcza w kontekście tych scen, gdzie właśnie cień niejako reaguje na Swoją postać tutaj z powierzchni, nie? Mhm. Tak, tak, tak. No, tak jak mówię, pod kątem symbolicznym, ja się tutaj nie mogę tego wszystkiego przyczepić. Mm. I też ta akcja charytatywna tutaj w tym kontekście, bo cienie są tymi najbardziej pokrzywdzonymi, tak uciśnionymi, jako w tym świecie przedstawionym. I okazuje się, że akcja charytatywna, która mówi właśnie o tym, żeby być ponad podziałami klasowymi, tak, żeby wspomagać głodnych, biednych, bezdomnych, bo jesteśmy w tym wszyscy razem, Stany Zjednoczone to jedna wielka rodzina, wszyscy się kochamy, wszyscy się wspieramy. Na to się okazuje, że absolutnie nie, że mamy tych uciśnionych, którzy będą uciśnieni do końca, do tego Kampania pokazuje w gruncie rzeczy szczęśliwych, zamożnych ludzi, gwiazdy show biznesu, które się uśmiechają do kamery, by pokazać właśnie jacy, to oni nie są wspaniali, i jeszcze tylko na tym ugrać dobry PR. Też fajny kontrast i potem cienie, które tworzą właśnie ten łańcuch, tak? Ten łańcuch rąk, tak jak ludzie. I nawet ja doczytałem, czy, czy w filmiku, w którymś na YouTubie widziałem, że ta oryginalna akcja te hands across America z 1986 roku, no to, że ten łańcuch od wybrzeża do wybrzeża to był taki trochę symboliczny, w sensie, że nie udało się stworzyć absolutnie właśnie jednej linii, a w tym filmie cienie to robią, nie? że tam nie ma żadnych przerw. Oni, ten łańcuch się ciągnie i ciągnie i ciągnie i do tego to, jak on jest budowany, bo też yy, jak pojawia się ten bezdomny na plaży uh -huh. yy, i to, że on już czeka, nie, że on rozkłada ręce do tego, by być jednym z pierwszych w łańcucha, też coś po prostu niesamowitego. Koncepcyjnie, znowu prosta rzecz, ale że ktoś na to wpadł. Yy, no i do czego nas to prowadzi? Jak w ogóle odbierasz to, to wszystko? Tak Po co Pile nam to pokazuje? Co nam chce powiedzieć? Masz jakieś swoje teorie? Miałeś jakąś myśl po wyjściu z kina? Wiesz to po, po wyjściu z kina różne tak naprawdę myśli mi się kołatały po głowie, natomiast no, na pewno wydaje mi się, że takim bazowym przekazem to, to jest jednak zaprezentowanie tego takiego trochę schowanego w tej Ameryce niby, ale jednak cały czas wyraźnego podziału i tego pewnego lustrzanego odbicia, tylko tak w takim trochę krzywym zwierciadle. Natomiast wiesz, tych Teorii mnóstwo się pojawiło. No to, jak ja doczytywałem, to i mamy wątek Trumpa, i muru z, z Meksykiem, i właśnie mm -hmm. te kwestie wszystkie klasowe, bardziej nawet niżli rasowe, czyli, czyli zaprezentowanie na przykład chociażby rodziny naszej głównej, naszych głównych bohaterów na tle tej białej, zamożnej rodziny, gdzie teoretycznie mamy i tu, i tu taką klasę średnią, ale, ale nawet tutaj widać już te, te tarcia po prostu na, na, na linii klasowej. I widać przede wszystkim ten taki podział, który cały czas istnieje, nie? że w sumie jak widzimy już ten łańcuch rąk, który symbolicznie miał nam pokazać jedność, a tak naprawdę został zbudowany w tej chwili na, na trupach tych, którzy na powierzchni, no to, to też można to odbierać jako nawet powiedziałbym może to już trochę nadużycie z mojej strony, ale jako swoiste ostrzeżenie, że, że jeżeli cały czas będziemy marginalizowali pewne, nie wiem, problemy społeczne czy, czy inne, to w ten czy w inny sposób nam się to kiedyś czkawką odbije, bo to przecież wszystko są tacy sami ludzie jak my. Hmm. No właśnie, bo ja widziałem kilka takich opinii, że as, tak to my, to jest opowieść o nas, w sensie o tym, że potwór tkwi w każdym z nas, że sami jesteśmy swoim największym wrogiem, jako po prostu ludzie, ludzkość, cywilizacja, że... Taka psychoanalityczna teoria, że się tak wyrażę. Tak, i właśnie, że to my niszczymy naszą planetę, że ludzie gotują, jedni ludzie gotują innym ludziom piekło na ziemi, czy to w kontekście właśnie zagłady i II wojny światowej, czy tak na co dzień w kontekście takich mniejszych zjawisk, czy innych wojen na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Widziałem takie opinie ale ja szczerze mówiąc akurat o tym nie myślałem w kinie czy po wyjściu z niego i moim zdaniem przynajmniej też nikt się do takich myśli nie przyznał my się skupiliśmy na dwóch rzeczach, po pierwsze na tym, że to jest krytyka klasy średniej mhm. właśnie tych Amerykanów, którzy jakoś tam się dorabiają ale ciągle i mało, gdzie te zazdrości są obecne, no bo to już widzimy właśnie na naszych Wilsonach Gabe, czyli właśnie postać Gana przez Winstona, Duke'a kupuje sobie łódź i z jednej strony to jest spełnienie jego dziecięcych, znaczy może nie dziecięcych, ale młodzieńczych marzeń. Tak jak powiedziałem, z niego wychodzi wewnętrzne dziecko, on się zachowuje trochę jak taki no, świrus, no ale to jest takie urocze zarazem, nie. trochę niedojrzałe, ale i pozytywne, że on się tak tym cieszy i w ogóle, ale jednocześnie on nie zrobił tego dla siebie, dla swojej rodziny, tylko on chce zaszpanować przed znajomymi. On chce pokazać tak, że on tutaj zaliczył taki mały awans społeczny, on sobie kupił łódkę. No i ta akcja mu nie wychodzi, no bo okazuje się, że ci znajomi kupili sobie nowy samochód, tak, czyli go przebili, jeszcze drogi samochód i w ogóle. I my właśnie obserwujemy, jak ta nasza klasa średnia spełnia te swoje marzenia związane jakoś też z pieniędzmi, z finansami. Widzimy jaką wagę przykłada do tych udogodnień, tak jak powiedziałeś, inteligentny dom, ta łódź, auto, etc., i jednocześnie na tym tle obserwujemy rozpad więzi społecznych, no bo ta rodzina, ona nie była... To są jest... niby przyjaciele, nie? Przecież. Ale właśnie tutaj mówię po pier... o tych dwóch rodzinach. Tak, bo pierwsze mamy dwie rodziny, które niby się przyjaźnią, a tutaj jakieś takie... no bo, bo ten sobie kupił samochód, a ja kupiłem sobie łódkę i on kupił sobie coś lepszego i droższego, to już ta relacja jest taka kiepska, ale też w samej naszej rodzinie, bo to nasza rodzinka, jak jadą, no to, on, to jest niby taka szczęśliwa, fajna rodzina, nie? Ale w gruncie rzeczy, jakby się tak skupić na tych pojedynczych scenkach, no to przecież właśnie Ojciec sobie ucieka na tę swoją łódkę. Syn wciąż bawi się sam. Do tego wciąż nosi maskę, jest odizolowany jakoś od reszty tej rodzinki. Córka siedzi z nosem w telefonie przez praktycznie każdą sekwencję, gdy jest sama. Na plaży też się nie bawią osobno, tylko każdy osobno. Córka coś tam sobie robi w tym telefonie. Syn sobie kopie te tunele. Matka rozmawia z tą matką z tej drugiej rodziny. Ojciec zostanie z tym ojcem z drugiej rodziny. W domu właśnie tak jak powiedziałem, ojciec jest tym wielkim dzieckiem. Matka ucieka w książki, i właśnie te, te relacje totalnie zamierają. Do tego, Pile w ogóle tę, tę krytykę wniósł na wyższy poziom. No bo sam fakt, że na przykład Zora, czyli córka, właśnie Wilsonów, zabija jednego z sobowtórów kijem baseballowym, no to wow, jak to pokazuje tę rodzinę, tak? Właśnie znowu ten symbol no, drogiego sportu, tak? Służy tutaj do pokonywania tego znaczy naszego... Znaczy to kijem golfowym, do bejsbolowym. A, przepraszam, Boże. Tak, o, cały czas o tym myślałem, głupi jestem. Tak, kijem golfowym oczywiście. I druga rzecz, która właśnie wydaje mi się takim dość istotnym przesłaniem, to to, że pile pokazuje nam, jak warunki socjalno-bytowe wpływają na przebieg socjalizacji. Bo o tym jest w gruncie rzeczy ta bajka o cieniach. Z niej wynika, że gdybyśmy mieli swoje klony, tak swoje odpowiedniki, sobowtóry, ale właśnie gdyby ten klon rozwijał się w, w cieniu, to znaczy w środowisku z ograniczonymi zasobami, to on się nie rozwinie do takiej samej, do takiego samego stanu jak my, tak? Rozwinie się w zupełnie innym kierunku, będzie inną osobą. I właśnie mnie się to wydało w ogóle potwornie takie, tak, miałem taki efekt wow, bo ja gdy byłem w Niemczech na Erasmusie, to tam między innymi chodziłem na wykłady z psychologii, bo miałem robić fakultet dydaktyczny, no i właśnie tam dotarłem i mieliśmy całą masę zajęć dotyczących inteligencji, tego, jak to jest płynny termin, i badań właśnie IQ i tak dalej. I też omawialiśmy te publikacje, które w Stanach zrobiły taką furorę. Publikacje, które mówiły, że czarni mają średnio IQ niższe o kilkanaście czy kilkadziesiąt punktów niż biali. No, i oczywiście te wyniki były na tyle kontrowersyjne, że te książki zyskały jakąś ogromną popularność, efemeryczną, no ale chwilowo bardzo dużą. Ale potem się okazywało, że to wszystko to były totalne bzdury, także metodologicznie to jest nic nie warte, że autorzy korzystali z nieaktualnych danych, że pozwalali sobie na jakieś szacowanie, zaokrąglanie i w ogóle niektóre liczby były wystane z palca. Do tego całe, całe te badania często od początku były bez sensu, bo na przykład badano dwie grupy, z jednej strony czarnoskórych mieszkańców jakiegoś getta, a z drugiej strony białych bogaczy właśnie z jakichś ekskluzywnych, zamkniętych dzielnic, osiedli, dzieciaki z uniwersytetu i tak dalej, no to nie dziwota tak potem, że te wyniki były różne i na bazie tego wyciągano jakieś wnioski ogólne no w ogóle to była jedna wielka mistyfikacja i jeden z tych momentów, gdzie ktoś, wiesz, na kontrowersję chce się wybić wszystko oczywiście obalono absolutnie i wręcz nowe badania pokazują, że nie ma istotnych różnic statystycznych w poziomie intelektualnym między rasami ludzkimi. Zresztą samo dookreślenie rasy jest przecież problematyczne i tak dalej, ale właśnie największy wpływ na ewentualne różnice w IQ i w rozwoju ma środowisko. tak Dostęp do oświaty, dostęp do opieki medycznej, warunki po prostu socjalno-bytowe. I ten film nam to pokazuje w taki no, brutalny sposób, tak bardzo bezpośredni i wprost, że mamy tych ludzi, którzy jakoś tam sobie radzą, mamy tę rodzinę w klasie średniej, powiedzmy niższej rodzinę z klasy średniej, wyższej yy, i te ich odpowiedniki, które nie miały tak dobrze i wychowały się, no tutaj to, to jest tak skrajnie pokazane, tak dlatego ci ludzie są, te cienie są zezwierzęcone, ale no właśnie myślę, że w dużej mierze o to chodzi. Tak film każe się zastanowić, kim byśmy byli na przykład my teraz, gdybyśmy wychowywali się w dużo gorszych warunkach. Tak? Ale jak wiesz to, ludzie, cień. ja absolutnie to kupuję, tylko tu znowu wychodzi to, że ta skala jest niepotrzebna, bo moim zdaniem to zdecydowanie lepiej by wybrzmiewało, gdybyśmy się skupili na, na przykład naszych głównych czy głównej protagonistce i antagonistce w tym filmie, bo tak naprawdę na tym przykładzie to moim zdaniem taka interpretacja może być słuszna, i, i tak jak mówię, w pełni ją kupuję. Natomiast jeżeli byśmy już próbowali to ekstrapolować na, na te cienie w ogóle, to niestety myślę, że to jest taki sam problem jak z tymi badaniami nad inteligencją, o którym w, wcześniej wspomniałeś, że niestety tutaj to nie ma szansy wybrzmieć w mojej ocenie. I niestety trochę właśnie ta, to podbicie stawki zaciemnia nam ten obraz niepotrzebnie. Dlatego, że wiesz, no tutaj... Przez to, że to mamy pokazane jako eksperyment, gdzie mówi się o tym, że te cienie nie mają duszy i że one tak naprawdę no, funkcjonują tylko emulując, można powiedzieć, życie tych, tych ludzi na powierzchni, no to moim zdaniem tutaj... Takie postawienie więzi pomiędzy powierzchnią a kanałami, że się tak umownie tutaj wyrażę, powoduje, że tutaj te funkcje środowiskowe są dużo bardziej stępione. No bo tak naprawdę to tutaj tym ograniczeniem według mnie to w tym momencie nie jest środowisko czy nie tyle jest środowisko, co po prostu jakby sama konstrukcja cienia. No i wiesz, i no w tym momencie... No one mają być takim stereotypowym właśnie osobnikiem w gorszych warunkach, bo zobacz, oni nie mają dostępu do niczego, co by im dawało rozwój. Oni mhm. tam wszystko tylko emulują. I to też pokazuje trochę to, jak działam zwłaszcza współcześnie, czyli, że wiesz, że ty się na czymś wzorujesz, nie wiem, widzisz ten lepszy świat na Instagramie, na Facebooku, widzisz znajomych, którzy, wiesz, byli na, w Grecji przez dwa dni, a wrzucają Zjęcia zdjęcia przez dwa tygodnie, żeby udawać, że wiesz, że mają super drogie wakacje, och, a gdzie to oni nie byli, ile czasu tam nie, spełnili, nie spędzili i właśnie ilu marzeń nie spełnili i ty emulujesz, chcesz emulować właśnie to lepsze życie. I nie, ja to też w ten sposób to, Nie, ja, ja, ja tu nie będę się absolutnie z tym kłócił, bo mi się jak najbardziej podoba ta teoria w kontekście szczególnie właśnie głównej bohaterki. Ja to i czuję, i widzę. Natomiast, no mówię, myślę, że niestety znów ta skala trochę tępi akurat tak, tak, takie, taką interpretację, no ale ale może tak, temat. tylko z drugiej strony bo ja to widzę też i zgadzam się, tylko patrzę też na to na przykład z tej strony, że jeżeli nie wchodzimy w szczegóły, tylko po prostu myślimy o tym, że to jest wiesz, us, i mamy pokazać, że wiesz, że to nie dotyczy właśnie tam jakichś tam kilku jednostek, tylko że w kontekście całych stanów. Tak, tak, tak żeby tak, się tak. wszyscy mhm. obywatele po prostu zastanowili, że właśnie może pewne problemy wynikają z tego, że właśnie warunki życia właśnie w jakiejś biedniejszej dzielnicy są są takie, a nie inne i że też ciężko jest z tego wyjść zwyczajnie, tak nie mając jakiegoś wsparcia, pomocy. Trochę też właśnie film o socjalu. Wtedy, ja stanąc, hmm? W tej powiedzieć. Tak wpadnę Ci w słowo. W kontekście jakby tego, tego socjalu, chociażby, o którym Ty mówisz, czy, czy w kontekście jakby... Yy, skupienia oka kamery, że się tak wyrażę na tych, którzy mają gorzej, no to ja na przykład trochę to miałem na myśli mówiąc, że ten film momentami wydaje mi się, że jest dosyć bezpośredni i mhm. spotkałem się nawet z taką opinią w internecie, że to jest ciekawy przykład filmu, który trochę jest jednym z tych dzieł, które jest tak bardzo oparte o różnego rodzaju też nawiązania, ten foreshadowing i tak dalej, że my zaczynamy doszukiwać się sensów nie do końca tam, gdzie one są ukryte. I oczywiście to jest wiesz, temat na osobną dyskusję, natomiast w kontekście tego, że właśnie niektóre rzeczy wydaje mi się, że w tym filmie są tak proste, jakimi na pierwszy rzut oka się wydają, no to ja trochę odebrałem na przykład ten łańcuch, który formują cienie na końcu, jako takie dosłownie spełnienie założeń te, tego, tej akcji z 1986 roku, o której wiemy, że ona nie, nie wyszła, że ona była przecież porażką i finansową, i, i tak naprawdę medialną, i, i w zasadzie to, to do niczego sensownego to nie doprowadziło, ale jak to się często mówi, założenia były słuszne. Mhm. I tutaj tak naprawdę być może cienie y, pokazują nam, że tak naprawdę realizując jakby założenia tej akcji wprost i dosłownie i swoją skalą jakby porażając Stany Zjednoczone, no bo wiesz, formują to, co się tam nie udało, wprost jakby pokazują, że to, co było aktualne w tym 86 roku, czyli głód, czyli pewne wykluczenie, no bo wiesz, dla mnie na przykład to było szalenie istotne, że tam pada głód jako jedna z tych rzeczy, które... Na które ta akcja ma zwrócić uwagę, bo ja mam wrażenie, że często w tych cywilizowanych takich społeczeństwach, że się tak wyrażę, w ogóle głód jest takim, takim tabu albo jest czymś kompletnie nieuświadomionym. W tym sensie, że wiesz, jeżeli ktoś się z, z nim nie spotyka, no to to wydaje się nam y, jakieś abstrakcyjne, nie? Że nie wiem, w Polsce w XXI wieku, a, a już w Stanach to już w ogóle, no, że co, że głód? W Stanach w XXI mm -hmm. wieku, a cały czas... Nie wiem, wystarczy spojrzeć na, na dokumenty, na statystyki i, i widać, że przy nadprodukcji żywności z jednej strony cały czas niestety no, głód jest problemem poważnym, także w tych cywilizowanych społeczeństwach, nie? No ale to mówię, to też, też nie wiem, czy, czy to z kolei nie nazbyt bezpośrednia interpretacja tego finału. Tam. Ale jeszcze ostatnia rzecz, która to jest moim zdaniem potwornie istotna, tak jak powiedziałeś, że to trochę też jest ostrzeżenie nie przed tymi właśnie ludźmi cienia, ale właśnie jak to jest genialnie rozegrane, bo tutaj też można by się zastanawiać nad tym, ja nawet celowo używałem określenia potwory, bo też nie chciałem niczego zdradzić, w strefie bezspoilerowej, no i to są tak, czyli niejako figura potwora z horroru, ale no właśnie, czy one są złe? Bo czysto teoretycznie to są ci skrzywdzeni, uciśnieni, którzy teraz no, mszczą się krwawo, ale co jest bardzo istotne, to fakt, że kieruje nimi osoba z powierzchni, kieruje nimi jednostka dobra, tak, z założenia, z definicji. Jeżeli powierzchnia jest dobra, a cienie są złe, jeżeli powierzchnia to ludzie, a cienie to potwory, no to na czele armii potworów stoi człowiek, a jednostką, która tutaj w imieniu ludzi stawia opór potworom jest potwór. I to też jest niesamowite, nie? że w gruncie uh -huh. rzeczy nie można na na przykład powiedzieć, tutaj, że właśnie mamy tak stricte dobro i zło, czarne i białe, jakiś taki podział i to też trochę znaczy teraz na spontanie tak sobie o tym pomyślałem, że wiesz, jeżeli mamy na przykład właśnie przestępczość w jakimś getcie czy coś takiego, czy jakieś takie wzajemne antagonizmy nie? między właśnie powiedzmy sąsiadującymi dzielnicami, jeżeli jedna jest bardzo bogata, druga jest biedna i to nieważne czy w Stanach, tak? I czy to jest czarne getto i biała, zamknięta dzielnica luksusowa, czy to jest gdzieś właśnie w Łodzi, czy gdziekolwiek indziej, no to, że właśnie tutaj nie można nawet operować do końca tymi kategoriami właśnie dobry, zły, taki, owaki, bo no to jest poza troszkę tym wszystkim. I to też jest niesamowite osiągnięcie Pilego, że też uwzględnił coś takiego, że można by stygmatyzować łatwo nasze cienie czy naszych ludzi, a tutaj właśnie ciężko jest stygmatyzować przy tak niejednoznacznym świecie przedstawionym. Zgadzam się, nie, nie, nie mam tutaj wiele do dodania no, to, to pod, pod tym kątem naprawdę to dobrze, dobrze wybrzmiewa wszystko w finale i, i, i daje jakieś tam satysfakcjonujące domknięcie No dobrze, ja się wyprztykałem, powiem Ci chyba z wszystkich haseł które sobie tutaj skrótowo zapisałem no myślę, że teorii naprawdę by można było jeszcze mnożyć, ale to, to myślę, że możemy słuchaczy odesłać do y, różnego rodzaju filmików internetowych, bo naprawdę widziałem, że ludzie wychwytują bardzo y, różne rzeczy w tym filmie i, i dorabiają różne teorie do tego, co w nim widzieliśmy, także... Trochę tak jest akurat, jak to recenzenckim, wyświechtanym hasłem się mówi, że trzeba pewnie samemu zobaczyć i się przekonać, co my w tym obrazie wyłapiemy. Tym bardziej, że to jest jeden z tych filmów, które na pewno się nadają do wielokrotnego oglądania, bo myślę, że oczywiście każdy kolejny seans będzie inny, wiedząc już z czym mamy do czynienia i do czego Tutaj cała ta historia prowadzi, ale z drugiej strony cała masa szczegółów dopiero nam wskoczy pod oczy, że się tak wyrażę w momencie, kiedy już nie będziemy się skupiali tak bardzo na, na tej pierwszej warstwie, na tej, mm. na tej podstawowej historii. Ja bym też odesłał słuchaczy po prostu do komentarzy, jeżeli widzieliście film to dajcie znać, czy wy nie wiem, widzicie go podobnie, jak my odbieracie właśnie tę symbolikę, tak jak my to przesłanie końcowe, czy może widzicie w nim jeszcze coś innego, no bo to też jest w sumie ciekawe pole do dyskusji do takiej wymiany, nawet nie tylko do szukania, tam poszukiwania, a do... Właśnie, bo ja też celowo nie chciałem za dużo doczytywać jakichś interpretacji czy coś, bo wiesz, bym się zaczął nakręcać, bym je analizował, a też nie było czasu za bardzo teraz, ale właśnie w komentarzach możemy sobie fajnie nie zawsze porozmawiać, ale to już no, na dniach, a póki co chyba kończymy, więc dzięki serdeczne Jerry. Dzięki. To teraz jako twój cień, co ci powinienem załatwić, wiesz? No nie wiem, czy masz złote nożyczki pod ręką. Znaczy złotych nie, ale czekaj, czekaj. Nie wiem, czy będzie Słychać? Słychać? No, już się nie powinienem odzywać w tej chwili. No, więc wiesz, mi oczy z tyłu głowy. No dobra, to wszystko od nas na dzisiaj. Od nas na dzisiaj. I tradycyjnie życzymy wam, kochani, klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Za tydzień na kolejnym po Był czarny, czarny las. A w tym czarnym, czarnym lesie był czarny, czarny dom. A w tym czarnym, czarnym domu był czarny, czarny pokój. A w tym czarnym, czarnym pokoju był czarny, czarny stół. Na tym czarnym, czarnym stole była czarna, czarna trumna, a w tej czarnej, czarnej trumnie był biały, biały trup. W najlepszym człowieku otworzą się przejścia, przez które zło wejdzie do środka. Koto jady. A jest